To są informacje Polskiego Radia 24. Rząd się cieszy, opozycja bagatelizuje na początek Sejmi komentarze w sprawie węgierskich wyborów. Donald Trump atakuje papieża. Do ostrego wpisu dołączył grafikę ze sobą w roli Jezusa. W informacjach nowe, niższe ceny na stacjach jest decyzja ministra energii. Minęła 13 Aleksandra Kozera, zapraszam. Zmiana władzy na Węgrzech może przynieść Polsce wiele korzyści, tak uważają rządzący. Ich zdaniem należy też wyciągnąć wnioski z węgierskiego głosowania przed wyborami w Polsce. Opozycja bagatelizuje wyborczy zryw nad Dunajem. Komentarze w Sejmie zbiera Michał Fabisiak. Zmiana rządu na Węgrzech powinna przynieść korzyści finansowe zarówno Polsce, jak i Ukrainie, podkreśla Ewa Szedler z Polski 2050. Mamy nadzieję na te 2 miliardy euro, które Węgry nam blokowały. Potem te 90 miliardów wsparcia dla Ukrainy. Rządzący liczą, że Węgry obiorą kurs proeuropejski i spróbują uniezależnić się energetycznie od Rosji, na czym może skorzystać Polska. Dariusz Joński z KO uważa, że koalicja powinna wziąć przykład z Celem w 2027 nie tylko powinno być wygrana ale mieć dwie i to jest możliwe. Przemysław Czarnek z uważa natomiast, że wydarzenia na Węgrzech nie wpłyną na polską politykę. My robimy swoją politykę, naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia co się dzieje na Węgrzech. Rządzący liczą, że zmiana władzy na Węgrzech pomoże postawić przed polskim sądem Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Których, przypomnę, ściga polska prokuratura. Obaj są podejrzani o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Do zaprzyjaźnionych z pisem fundacji i stowarzyszeń popłynęło ponad 100 milionów zł. Teraz pilna informacja z Londynu. Sąd nie podjął decyzji w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS Michała Kuczmierowskiego. Kolejna rozprawa 19 czerwca. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie półtora roku temu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Były szef RARS jest podejrzany o nadużycia przy zakupach covidowych. Wrócimy do tego w kolejnych informacjach. Będę nadal głośno sprzeciwiał się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji, zapowiada papież Leon XIV w reakcji na krytykę ze strony prezydenta USA. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że przywódca kościoła katolickiego prowadzi fatalną politykę zagraniczną i że to dzięki niemu Leon XIV w ogóle został papieżem. Na słowach się nie skończyło, Trump opublikował również grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, przedstawiającą go jako Jezusa uzdrawiającego chorego. To pokazuje, jak instrumentalnie Trump traktuje religię, ocenia dr Andrzej Szabaciuk. Ja myślę, że najbardziej boli obecnego prezydenta USA to, że takie słowa padały z ust Amerykanina. I on sam sugerował wręcz, że papież Leon XIV został papieżem tylko i wyłącznie dlatego, że jest Amerykaninem. To jest takie trochę instrumentalne wykorzystywanie religii w polityce. To jest smutne, szczególnie, że to jest w okresie świąt Podobnego zdania zdaje się być papież nie chce się wdawać z nim w debatę. Nie sądzę, by przesłanie. Ewangelii miało być nadużywane w taki sposób, jak robią to niektórzy ludzie, powiedział Leon XIV, odnosząc się do wpisów Donalda Trumpa. Jest tymczasowy areszt dla sprawcy strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej. Decyzją sądu Borys B spędzi za kratami najbliższe dwa miesiące. Ciąży na nim zarzut zabójstwa 26-latka. Tym tematem zajmuje się Mateusz Czmiel.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 Na koniec ważne wieści dla kierowców. Szykuje się delikatny spadek maksymalnych cen paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,12 zł 12 groszy, za 98 670, a za diesla maksymalnie 7,58. Nowy cennik ogłosił minister energii. Mamy spadek od 2 do nawet 10 groszy na litrze. Stacje w całym kraju kontroluje Skarbówka za zawyżanie cen grożą surowe kary.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 Skarbowej. To były informacje Polskiego Radia 24. Sporo słońca, mało deszczu i dość wysoka temperatura. Z taką aurą witamy nowy tydzień. Termometry pokazują od 12 stopni na Podlasiu do 17 w Lobuskiem. Deszcz jeśli się pojawi to jedynie przelotny i tylko na krańcach północno-zachodnich. Klimat. Tylko w Katowicach i Kłodzku jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym powietrze jest bardzo dobrej jakości. Gorsze informacje mamy w sprawie stanu wody. Z powodu skąpych opadów rośnie liczba stacji, które pokazują niski stan wody. To już 45% wszystkich punktów pomiarowych. Jednocześnie rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Zachodniopomorskiem, Lubuskim i części Wielkopolski jest ono duże. Klimat.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 E dzień w Polskim Radiu 24. 8 minut po godzinie 13. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest poniedziałek, 13 dzień kwietnia. Kłaniają się nisko Marzana Perdion, Szczepan Pawłosek, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 16. Po 16 na menomen no, no, latach Wiktor Orban, Orban traci władzę. To będzie leitmotiv tego popołudnia. Dam dnia. Do Budapesztu płyną gratulacje z krajów Unii Europejskiej, ale pojawiają się też komentarze z krajów takich jak Rosja. Wynik wyborów na Węgrzech nie wpłynie na sytuację wokół Ukrainy, oświadczył rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Dodał, że Moskwa szanuje wybór Węgrów. Wczoraj nad Balaton, balatonem odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała opozycyjna partia TISA, Pitera Modziora. Z nami jest Maciej Jastrzemski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy Moskwa traci istotny przyczółek w Unii Europejskiej. No, na pewno zawęża się takie okno możliwości dla Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o kontakt z krajami, które znajdowały się w strefie wpływów, bo no, bądźmy szczerzy, tu nie chodzi o jakąś przyjaźń i zachwyt Orbana Putinem i odwrotnie, tylko czysty pragmatyzm Rosjanie uzależnili Węgrów od swoich pieniędzy, od swoich surowców energetycznych i od systemu energetycznego, między innymi od energii jądrowej. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow komentując wybór Węgrów, a Węgrzy jak Państwo już słyszeliście pożegnali się z Wiktorem Orbanem powiedział, że na przykład nie będzie to miało żadnego wpływu na sytuację wokół Ukrainy, bo to jest ważna kwestia tak? Ukraińcy do tej pory byli blokowani w strukturach europejskich, jeśli chodzi o pomoc dla nich przez między innymi państwo węgierskie czasami też dokładali swój palec do tego Słowacy. To dwa różne procesy, dlatego nie widzę żadnego związku tak powiedział Dmitry Pieskow. Pieskow dodał, że Moskwa szanuje wybór węgierskiego społeczeństwa i według niego Rosja jest zainteresowana współpracą z Węgrami i postara się kontynuować pragmatyczny dialog z nowymi władzami. To myślę na dzisiaj taki komentarz, ale im więcej czasu będzie upływało od wyborów i im bardziej będzie się umacniała opozycja już w roli nowej władzy i im częściej będą padały krytyczne słowa pod adresem Rosjan, no, tym częściej będziemy słyszeli ze strony moskiewskiej również ostre komentarze. Koniec przyjaznych stosunków z Rosją. Tak podsumowali rosyjscy prokremlowscy komentatorzy wyborczą porażkę Orbana już w czasie, kiedy były liczone głosy. Przytoczyli oni między innymi wypowiedź lidera zwycięskiej partii Petera Medziara, który zapowiedział, że nie będzie prowadził przyjacielskich rozmów z Władimirem Putinem. Rosyjskie media państwowe szczegółowo informowały przez cały ten czas i kampanii wyborczej i samych wyborów o przebiegu głosowania na Węgrzech. Podkreślano, że 16 lat przyjaznych kontaktów na linii Moskwa-Budapeszt to rzeczywiście zbudowało jakieś takie naprawdę przyjacielskie, nieprzyjazne, ale przyjacielskie kontakty Moskwy z Budapesztem i zarzucono też europejskim politykom, że ingerują w procesy wyborcze, wspierając węgierską opozycję, no jakby Rosjanie oczywiście nigdy nigdzie nie, nie, nie ingerowali byli przykładem dla demokratycznego świata. Podkreślono również, że Viktor Orban ma poparcie Donalda Trumpa, to taki jaki przekonanie, że Donald Trump wszystko może w państwach Unii Europejskiej i że ta demokracja europejska jest podporządkowana Donaldowi Trumpowi. Opozycyjne wobec Kremla media z kolei podkreślały, że wybory na Węgrzech były ważne dla Unii Europejskiej i swobody podejmowania decyzji i dla Ukrainy. Niezależni dziennikarze przypomnieli, że Orban, tak jak już mówiłem, blokował na poziomie unijnym pomoc dla Kijowa i jako premier węgierskiego rządu był skonfliktowany z Wołodymyrem Zeleńskim. Więc wracam do pierwszego mojego takiego gorącego zdania, że dla Rosji zamyka się pewne okno możliwości kontaktów z państwami europejskimi. No i jak niektórzy internauci, ci rosyjscy opozycyjni sarkastycznie zauważyli zaraz po tych wyborach no Kto teraz będzie briefował Sergeja Ławrowa o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej? No właśnie, symptomatyczne jest to, że wynik wczorajszych wyborów na Węgrzech nie cieszy ani rządzących w Moskwie, ani w Waszyngtonie. No i dodajmy do jedno, jedno bardzo ważne zdanie, że będzie miał duży problem nowy szef rządu węgierskiego, bo nie może zerwać stosunków z Rosją od tak jednym przecięciem czerwonej wstęgi otwieramy nowy rozdział w polityce Węgier, bo jednak Orban tak mocno uzależnił jak wspomniałem Węgry od rosyjskiego pieniądza i rosyjskiej energetyki, że trzeba robić to rozsądniej stopniowo. Tak, i to jest pytanie, czy Unia Europejska zrozumie, że to jest dobry moment, żeby Węgry wesprzeć i pomóc im się odciąć od tych zależności, w które wpędził ten kraj Wiktor Orban. Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Komentarz. 13 minut po godzinie 13.00 jest z nami profesor Robert Rajczyk, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie profesorze, spodziewał się Pan aż tak dużej przewagi dotychczas opozycyjnej partii TISA? No zaskoczenie jest duże rzeczywiście. Sondaże pokazywały to, że TISA może wygrać, ale nie było wiadomo, czy osiągnie wymaganą do zmian e, zasadniczych e, większość konstytucyjną. No, wyborcy węgierscy zrobili nam wszystkim niespodziankę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 się wrócą na prounijny kurs. W istocie tak będzie? Według zapowiedzi przedwyborczych i programowych na bitera Modiora. Rzeczywiście tak ma być. Zwrot w stronę Unii Europejskiej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 przy jego politycznym sprycie i zwinności z pewnością mógłby wydobyć z Unii Europejskiej, z unijnej kasy pieniądze, które pozwoliłyby Węgrom na odcięcie się albo zdecydowane ograniczenie swojej zależności od Moskwy. Dlaczego takiego ryzyka, takiego trudu nie podjął? To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Tyle, że ja chyba nie jestem najwłaściwszym adresatem tego pytania. To jest pytanie do Wiktora Orbana rzeczywiście. Choć on podejmował, to nie jest tak, że był wyłącznie uzależniony od Moskwy. Na początku swojej drogi 16-letniej zaproponował taki kierunek w polityce zagranicznej, który nazywa się otwarciem na wschód. I ten wschód był szeroko pojęty. To było nie tylko Rosja, to była Turcja, Azerbejdżan. Na przykład w Azerbejdżani jeden z koncernów energetycznych węgierskich, jest um, współwłaścicielem bardzo um, wysokowydajnego roponośnego pola um, naftowego. Były inwestycje z są inwestycje z Korei, um, um, były kontakty z krajami Zatoki Perskiej, polityczne, gospodarcze, ba, były nawet um, kontakty polityczne z krajami afrykańskimi, więc to jest koncepcja otwarcia na wschód, w którą wpisuje się ogłoszona we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, 2024 roku. Taka koncepcja neutralności gospodarczej, mówiąca o tym, że Węgry, gospodarka węgierska, nie może być tylko i wyłącznie uzależniona od jednego kierunku, czyli współpracy z Europą Zachodnią, ale także musi się dywersyfikować w kilka, w kilka różnych kierunków, między innymi właśnie na wschód, daleki wschód, generalnie na globalne południe. I to jest jakby szersze wyjaśnienie także tego miejsca Rosji, a przy okazji oczywiście chodzi o, o współpracę wybitnie energetyczną z Rosją. Mam tu na myśli oczywiście surowce energetyczne, ale także i rozbudowę jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej. Mm -hmm. To jest ciekawe sytuacja Węgier, sytuacja gospodarcza i energetyczna dziś, bo gdybyśmy się cofnęli jeszcze głębiej niż o 16 lat do początków władzy Wiktora Orbana, to zobaczyliśmy, zobaczylibyśmy obrazek, na którym Węgrzy jeszcze w latach 90 są postrzegani jako ten kraj, który mógłby stać się liderem regionu, to wtedy o nich, a nie o Polsce na przykład, myślano o, jako o potencjalnych tygrysach Europy, a tymczasem dziś stali się synonimem, no to być może zabrzmi mocno, ale jednak porażki nieudanego modelu gospodarczego. Co zawiodło? No, no ten model, który zaproponował Wiktor Orban, to jest taki hybrydowy model. Wysoki, niskie koszty pracy na przykład, które przyciągały teoretycznie inwestorów zagranicznych, gdyby oczywiście nie te uwarunkowania czysto Czysto polityczne, czyli niski poziom płac de facto. Z drugiej strony jednak elementy interwencjonizmu państwowego w gospodarkę, zwłaszcza w sektor medialny, energetyczny, bankowy. Więc to był taki hybrydowy system gospodarczy, zwany orbanomiką, chyba jeśli dobrze sobie przypominam. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w 2010 roku Viktor Orban doszedł do władzy pod hasłem wyborczym, które było pytaniem do wyborców, czy żyje ci się lepiej niż 4 lata temu? No 16 lat później polegał de facto dokładnie na, na odpowiedzi na to pytanie. No i koło się zamknęło. Wracamy do teraźniejszości, spoglądamy dyskretnie w przyszłość. Co wiemy o postawie hmm, Petera Modziora w odniesieniu do Moskwy i do Kijowa? Po pierwsze Peter Modzior w wypowiedziach swoich przedwyborczych hmm, Popierał integrację Ukrainy z Unią Europejską, przy czym zaznaczał, że ta integracja musi odbyć się na takich samych zasadach, na jakich do Unii Europejskiej przystąpiły Węgry. Czyli krótko mówiąc sprzeciwiał się jakiejś nadzwyczajnie przyspieszonej ścieżce. Ale oczywiście musimy też wziąć poprawkę na narrację wyborczą. To były wypowiedzi z okresu kampanii wyborczej. One też kierują się swoimi prawami, no nie mogą zrażać potencjalnych wyborców, sympatyków Fidesu, na przykład rozczarowanych Fidesem, których Tisa mogłaby przejąć. Więc być może tego rodzaju wypowiedź była tym podyktowana. W każdym razie rzeczywiście Peter Modior, jak i jego zwolennicy opowiadają się za integracją Ukrainy z Unią Europejską. Z kolei w programie wyborczym zapowiedzieli uniezależnienie się od surowców energetycznych z Rosji do 2035 roku, ale znowu bez żadnych konkretów. Nie wiemy w jaki sposób ma się to odbywać, jak to będzie zrealizowane, a wiemy doskonale, że nie można zakręcić kurka z dnia na dzień i po prostu odłączyć dostaw surowców tak o jak wyłączanie telewizora. Po prostu to, to, to wymaga pewnych działań i, i na pewno nie, nie, zrobić, nie, nie, nie będzie to wykonane z dnia na dzień. Ale miejmy nadzieję, że gorąca linia między Budapesztem a Moskwą to już przeszłość. Profesor Robert Rajczyk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 za niespełna dwie minuty najnowsze informacje, a po nich między innymi do przyszłości Węgier będziemy wracać.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 jest 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ważna informacja z Londynu w sprawie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sąd w Westminsterze odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego do Polski. Kolejna rozprawa 19 czerwca. Były szef RARS jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków, a także przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi m.in. o zakupy RARS w okresie pandemii. Nie ideologia, a pogarszająca się sytuacja ekonomiczna zdecydowały o zmianie władzy na Węgrzech. Tak uzyskanie konstytucyjnej większości przez partię TISA Petera Modziora tłumaczy politolog dr Adam Jaskulski. Nowy rząd zmieni politykę wobec Unii Europejskiej. Jednym z jego priorytetów będzie odblokowanie unijnych pieniędzy, wyjaśnia ekspert bo one są właśnie istotne dla niego w kontekście przywrócenia wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji ekonomicznej Węgrów. To nie będzie takie proste właśnie ze względu na zabetonowanie systemu konstytucyjnego i politycznego i prawnego w tym sensie przez Wiktora Orbana i jego partię. Wiktor Orban oddaje władzę po 16 latach rządów. Według wstępnych danych partia Amodziora może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. W informacjach kolejna odsłona sporu między ambasadorem USA w Polsce a marszałkiem Sejmu. W ocenie Toma Rousa Włodzimierz Czarzasty stanowi zagrożenie dla polsko-amerykańskich stosunków. Dyplomata skrytykował jednego z liderów lewicy za jego negatywny stosunek wobec Donalda Trumpa. Do sprawy odniósł się były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W jego ocenie ambasador Rose powinien zachować większą powściągliwość. O ile Włodzimierz Czarzasty jako polski polityk mówi co uważa i ma do tego pełne prawo, o tyle ambasador powinien być bardziej powściągliwy, bo on reprezentuje Stany Zjednoczone. Na początku lutego ambasador Tom Rose ogłosił zerwanie stosunków z marszałkiem Sejmu. Powodem miały być obraźliwe jego zdaniem wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego pod adresem prezydenta USA. Więcej o tym sporze powiemy w informacjach o 14. Sprawą zajmuje się nasz reporter. Izrael zaatakował siedzibę libańskiego Czerwonego Krzyża. Pocisk spadł nad ranem na teren ośrodka w Tyrze na południu Libanu. W ataku zginął pacjent, który miał być przewożony jedną z karetek. Odłamki uszkodziły także sąsiednie ambulanse. Wczoraj izraelski dron zabił jednego ratownika, drugi został ranny. Doszło do tego podczas transportu humanitarnego, który był eskortowany w ramach misji pokojowej ONZ. Libański resort zdrowia oskarża Izrael o celowe ataki na personel medyczny. W ocenie izraelskich władz to element walki z Hezbollahem. Na Bliskim Wschodzie wciąż wrze. Przypomnijmy, rozmowy pokojowe w Islamabadzie nie przyniosły przełomu. O 16.00 USA planują zablokować wszystkie irańskie porty morskie. Dzień w Polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 13.00. Po 16 latach Wiktor Orban traci władzę na Węgrzech. Ta, fra ta fraza już się u nas pojawiała i jeszcze będzie się pojawiać. Ze wstępnych danych Węgierskiego Narodowego Biura Wyborczego wynika, że partia Tisa Pietera Madziora może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. To daje jej większość konstytucyjną. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Jak wyniki wyborów na Węgrzech przyjęli polscy politycy? Dzień dobry. Jest wielkie oczekiwanie ze strony koalicji rządowej, że nowa władza na Węgrzech po pierwsze odbierze obierze proeuropejski kurs i zarazem kurs antyrosyjski. Z drugiej strony rządzący po cichu liczą na to, że nowy premier Węgier spełni deklarację z kampanii wyborczej i pozbawi azylu politycznego polskich polityków, którzy ukrywają się w Budapeszcie. Chodzi oczywiście o Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Wczoraj takie głosy słyszałem, że na pewno musi się pakować Orban, wszyscy jego ludzie, jego rodzina. Muszą się pakować e, służby specjalne z Rosji, które były bardzo aktywne od wielu lat, nie tylko w tej kampanii. I musi się pakować Romanowski i Powinni być wszyscy w Polsce, w polskich aresztach, przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a nie balować na uchodźstwie. Mówią zgodnie europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i poseł nowej lewicy Tomasz Trela. Polskie władze liczą też na to, że nowe władze w Budapeszcie... Odblokują pieniądze, które rząd Viktora Orbana, mowa oczywiście o pieniądzach unijnych, które rząd Viktora Orbana blokował. Chodzi o środki, które miały trafić do Polski i Ukrainy, zauważa wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Ewa Szedler z Polski 2050.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 Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie umniejsza wagę wyborów węgierskich. Politycy tej partii mówią, że one nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na sytuację w Polsce. No a co ze sprawą posłów Ziobry i Romanowskiego? Przemysław Czarnek, pytany tu dziś w Sejmie właśnie o tę sprawę, na konferencji prasowej odpowiadał w następujący sposób. To kwestie prawne i pewnie prawnicy będą to rozstrzygać, nie moja sprawa. Ale zostaną na Węgrzech? Czy... A sam ja, proszę, ja jestem sędzią, redaktor na Węgrzech. Jakbym był sędzią na Węgrzech, który zostaje ich sprawę, to bym mógł pani powiedzieć, co się dzieje. Zaraz ja się zajmuję pacjentem, który został właśnie w tym momencie ja o... wyrzucony, wyrzucony ze szpitala. szpitala. Po słowie Prawa i Sprawiedliwości byliby w Polsce, gdyby w Polsce była normalne, normalny wymiar sprawiedliwości, nie byłoby szukania na siłę sędziego, żeby musiał orzec, że pan Ziobro ma siedzieć w więzieniu. A posłowie koalicji rządowej oczywiście uważają inaczej. Ich zdaniem w Polsce mamy normalny wymiar sprawiedliwości. Przed tym normalnym wymiarem sprawiedliwości w końcu będą mogli stawić się Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Na to bardzo liczą rządzący po tym, jak już dojdzie oficjalnie do tej zmiany władzy na Węgrzech. Komentarze polityków po wczorajszych wyborach na Węgrzech zebrał Michał Fabisiak. Dziękuję bardzo. Komentarz. Jest z nami profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy pan podziela opinię środowisk konserwatywnych w Polsce, z której wynika, że wynik wyborów na Węgrzech nie będzie miał większego, a być może nawet żadnego wpływu na sytuację polityczną w Polsce? No cóż, to musimy rozpatrywać z perspektywy obiektywnej i subiektywnej. Obiektywnie rzecz ujmując, te wybory są niezwykle istotnym, można powiedzieć, kamieniem milowym, jeśli chodzi o postrzeganie przede wszystkim suwerenności narodu oraz aktywności elektoratów, w tym przypadku na Węgrzech. A to jest przecież problem każdej polskiej partii politycznej, zwłaszcza partii mainstreamowej, bo jest to problem zarówno PiSu, jak i koalicji obywatelskiej, by móc doprowadzić do podobnej mobilizacji potencjalnych wyborców, nie tylko swojego elektoratu żelaznego. Dlatego, że to właśnie dzięki tej mobilizacji doszło do zmiany na Węgrzech. Wiem to skądinąd także od moich partnerów akademickich na Węgrzech, którzy byli sami zaskoczeni aktywnością np. studentów, jeśli chodzi o agitację na rzecz tej zmiany. Ta mobilizacja w warunkach węgierskich stała się faktem. Doszło do sukcesu wcześniejszej opozycji w warunkach polskich mamy raczej i to mówię z żalem do czynienia z dużym marazmem jeśli chodzi o ludzi młodych, którzy się w mniejszym stopniu interesują tym, by głosować na rzecz partii gwarantujących jakąś stabilizację. Rzeczywiście ta mobilizacja okazała się kluczowa, bo jak pokazują pierwsze analizy, Wiktor Orban, jego partia zachowała właściwie stan posiadania. Fakt, że wybory skończyły się takim, a nie innym wynikiem, wziął się właśnie stąd, że bardzo wielu ludzi, którzy dotąd nie głosowali, zdecydowało się jednak wziąć udział w wyborach i oddać głos na partię jak dotąd opozycyjną. Czy zgadza się pan z kolei z premierem Tuskiem, który stwierdził, że wczorajsze wybory pokazują, że nie? Nie ma żadnego trendu, żadnego zjawiska, które premiowałoby aktualnie środowiska konserwatywne i prawicowe? Nie, nie zgadzam się z tym, tą opinią. To jest opinia polityka, który oczywiście ma w tej kwestii interes, żeby taki pogląd wyrazić. Mamy wyraźnie wzrost w Europie tendencji eurosceptycznych oraz aktywizacji przede wszystkim populizmu prawicowego, i może on być istotnym zagrożeniem dla pewnej stabilizacji całego kontynentu. I ja myślę, że premier Tusk, który jest politykiem doświadczonym, no ma z pewnością w tej kwestii pogląd, którego dzisiaj nie wyrazi, no bo z oczywistych powodów prowadzi on swoją grę polityczną, a jak wiemy polityka jest właśnie grą interesów. Ja natomiast uważam jako naukowiec za pomocą obserwacji, albo na kanwie obserwacji tego, co się dzisiaj dzieje, i przy stosowaniu kryteriów akademickich jasno i wyraźnie widać, że ta tendencja może się rozwinąć, bo przecież pamiętajmy, czekają nas wybory. I we Włoszech niedługo, i we Francji. I w związku z tym no, mamy do czynienia z sytuacją, w której, no i oczywiście potem Wielkiej Brytanii, które przecież też mogą mieć olbrzymie znaczenie, chociaż Brytania jest poza Unią. Natomiast wzrost rangi partii absolutnie establishmentowej, jaką jest partia Farage'a też może uruchomić pewne inne, podobne ruchy w państwach Unii Europejskiej. No i bardzo ciekawe będą też wybory w Niemczech. Pytanie, czy AFD rzeczywiście e, urośnie jeszcze bardziej, czy jednak ten trend w pewnym momencie się zatrzyma. A jeśli chodzi o wczorajsze wydarzenia, wynik wyborów na Węgrzech i porażkę Viktora Orbana komentował między innymi były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Był jednym z liderów tego ruchu antydemokratycznego, który podważał liberalne wartości, więc myślę, że nadzieja dla partii demokratycznych, europejskich, proeuropejskich w całej Europie. Jak będzie sobie radził Peter Młodziar jako premier to zobaczymy, bo nie ma łatwego zadania, ale sam wynik wyborczy, mobilizacja Węgrów, mobilizacja młodego pokolenia to jest niezwykle znaczące i optymistyczne mówił Aleksander Kwaśniewski i to w moim odczuciu rymuje się trochę z wypowiedzią premiera Tuska, który stwierdził, że ten trend to tylko być może pewien rodzaj narracji, bo fakty są inne. Czy dużo teraz zależy od tego, jak poradzi sobie Peter Major jako przewrządu, zakładam? Bardzo dużo zależy, ale jak chcę zwrócić uwagę na coś, na co nie zwrócili uwagi obaj panowie, czyli ani premier Tusk, ani był prezydent Kwaśniewski. Otóż chcę wyraźnie podkreślić, że Peter Major nie jest politykiem, który jest politykiem biegunowym z punktu widzenia wartości ideologicznych czy doktrynalnych względem samego Orbana. On był przecież wcześniej, no może nie superaktywnym, ale na pewno aktywnym członkiem działaczem Fidesu, który był partią, no jest partią, która przecież wessała różne inne, mniejsze ruchy a także doprowadziła w drugim stopniu do, można powiedzieć, fragmentacji, a właściwie zaniku także dawnej partii, absolutnie radykalnie prawicowej, czyli Jobbiku. To jest ważne, ponieważ Modior jest insiderem. To nie jest ktoś, kto się pojawił jak królik z kapelusza na rynku węgierskim, tylko poznawszy pewne techniki i sprężyny, takie może określe funkcjonowania największej partii węgierskiej, w sposób bezlitosny dla Orbana wykorzystał to potem mając na ten temat wiedzę i z pewnością wiedząc jakie są słabe punkty tej partii. Więc patrzmy się na niego z perspektywy na pewno umiejętności i to dużych umiejętności socjotechnicznych i logistyki partyjnej, że tak powiem. Natomiast jest to polityk, który pod kątem wartości ideologicznych wcale nie jest daleko od Orbana. Chociaż no, tym co jest jego głównym atutem dzisiaj jest umiejętność właśnie tej mobilizacji o którym mówiliśmy. Natomiast ja się na to patrzę właśnie z perspektywy bardzo ważnej tutaj rodowodu Peitera Modiora, który jak powiedziałem jest kimś w rodzaju polityka tworzącego parasol organizacji, które utworzyły tis organizacji, które się już jako partia polityczna sprzeciwiły kleptokracji którą stworzył Orban na Węgrzech, a każda kleptokracja jest oczywiście czymś absolutnie fatalnym. Rzeczywiście porównanie programów wyborczych tis -y i Fidesu pokazywało, że one są dość zbieżne. Najważniejsze punkty, które różniły obie partie to podejście do Unii Europejskiej jako takiej i oczywiście spojrzenie na wschód, czyli na Kijów i na Moskwę. Z naszej perspektywy myślę, że to jest bardzo istotna różnica. Pierwsza podróż zagraniczna nowego premiera Petera Moziora ma do, zaprowadzić go do Warszawy. To jest ważna zapowiedź? Coś więcej niż symbol? No oczywiście, że, że nic nie jest tylko i wyłącznie symbolami w polityce. Można je traktować jako pewne winiety, ale wiadomo, że zawsze w ramach symboli czy symbole inaczej przykrywają istotne interesy. Przecież Węgry są dzisiaj w sytuacji bardzo złej gospodarczo i z pewnością doświadczenia polskie, także w pozyskiwaniu środków unijnych, które przecież ignorował czy powodował fatalne do nich nastawienie ze strony swego rządu stan premier Orban. No, te doświadczenia Peter Modior chciałby w jakimś stopniu wykorzystać dla dobra swojego własnego kraju oraz oczywiście także po to, żeby nie ulec sytuacji, w której jego zwolennicy, bądźmy szczerzy, Liczna grupa zwolenników Modiora i Tisy, to są ludzie, którzy teraz będą bardzo mocno patrzeć się na ręce nowej władzy. W związku z tym chodzi o to, żeby nie utracić wiarygodności. No, przypomnę, że w warunkach polskich w roku 2023, kiedy też mieliśmy, chociaż na o wiele mniejszą skalę, mobilizację ludzi młodych, dość szybko wyczerpał się kredyt zaufania dla tych, którzy dzisiaj rządzą i którzy mają z tym problem, no bo też nie mogą wyjść z pewnymi ideami, które byłyby ideami tak masowo podzielane podzielanymi jak to poziom poparcia dla tis -y w sondażach. Więc oczywiście, że ten wyjazd do Polski dla nas jest sympatycznie brzmiącym gestem, ale ten gest jest jak najbardziej osadzony na realnych faktach i oczekiwaniach samego nowego przywódcy rządu węgierskiego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie współpracował z każdym kolejnym premierem Węgier dla dobra Rzeczypospolitej. I w jakiej sytuacji wczorajszy wynik wyborów na Węgrzech stawia polską prawicę i środowiska konserwatywne? Bo najpóźniej wczoraj okazało się, że źle zainwestowali w wizerunek i emocje. Przede wszystkim zainwestowali w ten wizerunek w sposób zupełnie nieprzemyślany żeby już użyć tego eufemizmu. Nie chcę używać moc, mocniejszych słów. Ale pozwoli pan, że na momencie jeszcze, bo coś z tym łączy, wrócę do tej mojej wcześniejszej hipotezy o obiektywnym i subiektywnym postrzeganiu tego, co stało się na Węgrzech. Z perspektywy subiektywnej ta sytuacja na pierwszy rzut oka jest fatalna dla polskiej prawicy, no bo zawiodła ich intuicja i właśnie ta nieumiejętność postawienia na właściwego konia. A może należało po prostu zachować w jakimś stopniu tak jest, oczywiście. Niemniej element subiektywny polega na tym, że prawica, która wciąż ma olbrzymie aspiracje, zapewne będzie chciała odrobić lekcje z tytułu tych doświadczeń, jakie są dzisiaj udziałem Węgrów i Węgier. W związku z tym, jeżeli z punktu widzenia subiektywnego oglądu swojej sytuacji, prawica będzie umiała dokonać pewnej autokorekty swojego postępowania, także pod kątem propagandowym, to może to w wyjść jej na korzyść. To jest troszeczkę tak, jak argument, no liczne argumenty, które się pojawiały po przegranej Rafała Trzaskowskiego, że to właściwie jest taki początek słabnięcia koalicji. Okazało się, że może być inaczej, jeśli się pewne wnioski będzie wyciągało, ale to i tak są dla mnie, już tak inny temat, za małe wnioski, ponieważ jak wiadomo, jeśli chce się wygrać wybory, nie mając specjalnych umiejętności o charakterze koalicyjnym, a koalicja tych umiejętności nie ma, bo wszystkie inne partie z wyjątkiem lewicy z tych liczących się nie będą zainteresowane przecież współpracą z koalicją. Więc też i dla tej opcji dzisiaj w Polsce mającej rządy w ręku, ta sytuacja powinna być lekcją postrzeganą właśnie subiektywnie, a nie obiektywnie, co może zrobić i co może poprawić, żeby tych chwiejnych wyborców, zwłaszcza młodych, odeszli do obu partii populistycznych i prawicowych, czyli Konfederacji Męcyna-Postaka oraz Konfederacji Brauna? Co zrobić, żeby móc o nich zawalczyć? No tak, bo może się okazać w przyszłym roku, że będziemy mieć po wyborach impas. Ale chciałbym, jeśli pan pozwoli na moment wyskoczyć poza Unię Europejską. Premier Tusk dziś kończy wizytę w Korei Południowej. Tam spotkał się z prezydentem i premierem, a także szefem parlamentu Korei. Wśród tematów rozmów była współpraca gospodarcza, handlowa, technologiczna i naukowa. Podczas dyskusji z premierem Kim Min-sokiem,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 Motyw G20 pojawił się też na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Tam premier Tusk mówił też o Piątce Putina, zestawiając ją z Piątką Kaczyńskiego. Czy to sklejanie Moskwy z polską prawicą jeszcze działa w polskiej polityce? Może okazać się na przyszłość skuteczne? Chciałbym w związku z tym zwrócić uwagę na to, że polska prawica bardzo mocno, werbalnie chce, ożegnuje no, się od jakichkolwiek posądzeń o tę współpracę. Nie robi tego praktycznie tylko Brown. Natomiast, no, zauważmy, robią to przecież bardzo mocno. No na przyszłego premiera Krzysztof ale przecież również i, i inni politycy z grona mainstreamowej polskiej prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że każda taka sytuacja, w której jest zbyt nadmiernie, czy zbyt uciążliwie dla odbioru ze strony opinii publicznej, lansuje się pewne tezy, które w pewnym momencie zaczynają nudzić, tezy te oczywiście wymagają korekty. Ja myślę, że nie będę nie teraz doradzać tym, którzy rządzą. Jeśli pan pozwoli, to stwierdzę, że z pewnością ten ten zestaw argumentów, czy ta tendencja retoryczna na dłuższą metę też nie będzie wytrzymywać krytyki. W żargonie dziennikarskim używa się czasem pojęcia przegrzać temat. Ono no, jest może niezbyt to, to, to eleganckie, ma ale oddaje chyba istotę nie, ale mam problemu. Mam rację. Dokładnie to chciałem powiedzieć, chociaż nie Chcę, chcę używać bardziej terminów akademickich. <śmiech> Doceniam. Panie profesorze, czy mm, sobotnia Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej to w zasadzie już był początek kampanii? No, biorąc pod uwagę skalę rosnących emocji w sferze publicznej, szeroko pojętej, jak pan pamięta, wielokrotnie i komentatorzy, i państwo jako dziennikarze mówiliście o tym, że mamy do czynienia praktycznie z permanentną kampanią o warunkach polskich. No, zostało to poddane akceleracji po nominacji przemysłowaczanka, i myślę, że również w pewnym takim ostatnim przykładem pamiętania z kolei o tych sprawach ze strony obozu rządzącego jest przecież dobór osób, które mają tworzyć szeroko pojęty sztab wyborczy. Jeśli chodzi o przyszłe wybory, ja mam co do składu tej grupy opinię krytyczną, dlatego że część osób, która tam się znalazła, to są osoby będące przede wszystkim bliskimi współpracownikami obecnego premiera i to oznacza właśnie dokładnie działanie odwrotne do tego, co pokazał znakomicie Peter Madior na Węgrzech, który otworzył się na liczne środowiska, które wcześniej były ze sobą zantagonizowane. Ja mam wrażenie w coraz większym stopniu, że ci, którzy nami dzisiaj rządzą, nie mają kompletnie pomysłu na to, jak otworzyć się na środowiska akademickie, nauczycielskie, a zwłaszcza na te wszystkie Organizacje pozarządowe, które chciałyby w Polsce pewnej stabilizacji prodemokratycznej, a jednocześnie są dopuszczane do różnych form, może nie partycypacji, bo to nie jest żadna partycypacja, tylko statusu bycia doradcą na warunkach, które byłyby dla nich do przyjęcia. To jest bardzo duża, duży uwiąt polskiej rządzącej klasy politycznej. A ja się zastanawiam, czy aby te zapowiedzi, że oto już prawie zaczyna się kampania albo coś, co niektórzy dziennikarze lubią nazywać prekampanią, to nie jest droga na skróty i ucieczka do przodu? No bo skoro już patrzymy na przyszły rogi, myślimy o kolejnych wyborach, no to przecież nie będziemy zajmować się takimi drobiazgami, jak jakaś sensowna, szeroko zakrojona polityka senioralna albo kwestie opieki zdrowotnej, albo kwestie oświaty i dalej tak itd. itd. Uważam, że jeśli brać pod uwagę te dziedziny w okresie całego czasu transformacji, których się nie udało wyprowadzić, mówiąc bardziej może dziennikarską niż akademicko, na prostą, a są to takie dziedziny jak bezustanne problemy z polityką zdrowotną i w ogóle systemem ochrony zdrowia w Polsce, jak stabilność, jeśli chodzi o system edukacyjny, bo on nie jest wcale stabilny, kwestie płacowe, a wiadomo, warto pamiętać, skoro pan wspomniał kwestie senioralne, że o dojrzałości oraz szlachetności, że tak powiem górnolotnie państwa, świadczy również to, w jakim stopniu przejmuje się ono seniorami, którzy są istotnym i ważnym wkładem w budowę tego państwa w takim kształcie, w jakim ono jest. I pomijanie tych spraw i akcentowanie praktycznie tylko tego, co jest doraźnością czy prawem bieżącymi nie jest dowodem na dojrzałość państwa pod tym względem. Dorzuciłbym jeszcze kwestię demografii, ale zostawmy tak. to. To jest tak, temat tak. rzeka. Temat. Tak, tak. tak. Chciałbym jeszcze zapytać o sytuację lewicy. Czy fakt, że marszałek Sejmu wodzimy Czarzasty w ostatnich miesiącach jest bardzo aktywny i że znów dochodzi do spięć z ambasadorem USA, Tomem Rosem, pomaga lewicy? Czy to może być sposób, żeby lewica stała się bardziej widoczna? Znaczy pomaga to, jak sądzę, lewicy en bloc, bo jeśli spojrzymy na wyniki sondażowe lewicy skupione wokół tego i lewicy Zandberga, takie celowo spersonifikuje, to przecież razem mogą one liczyć już na niewiele mniej niż 10% poparcia. Ale to się oczywiście nie przełożyłoby prawdopodobnie na takie rzeczywiste poparcie, gdyby te obie zdecydowały się wystawić wspólną listę. Więc to oznacza, że obiektywnie tę kwestię ujmując, im bardziej sposób nieudolny, trzeba to tak nazwać, postępować będzie ambasador Ros, który sobie wyraźnie nie radzi ze swoją funkcją, tym bardziej może to stymulować pewną chęć zwierzenia szeregów przez Lewicę, mimo tego, że Lewica przecież to jest podzielona, że przypomnę ostre opinie o Czarzastym ze strony pani profesor Senyszyn. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której Czarzasty jako polityk tu i teraz Chwycił w jakim stopniu wiatr w żagle i stara się utrzymać cały czas tę mocną pozycję. To jest interesujące poznawczo dla mnie niezwykle i patrzę się na to z dużą ciekawością. Natomiast no, od oczywistych powodów Marszałek Sejmu, który się wikła w takie czynne spory z przedstawicielem mocarstwa jeszcze wciąż numer jeden na dłuższą metę nie jest do utrzymania. To jeszcze jedna kwestia na koniec. raz. Czarzasty doskonale wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie polityczne. Wie, kogo ewentualnie zaczepić, komu i w jaki sposób odpowiedzieć, żeby o tym się potem długo mówiło? Tak, on to zawsze potrafił. Ja kilka razy wspominałem, że znam go dobrze ze studiów i wiem, że był bardzo efektywny. Ale i w swoich działaniach jako na przykład organizator seminariów, spotkań z ówczesnymi naukowcami opozycyjnymi, że wspomnę, panie profesor Jadwiga Staniszki, Czyli jeszcze raz jest osobą rzeczywiście doświadczoną już od czasów studiów, i on to bardzo umiejętnie, jak sądzę przekuwa w tym także i dzisiaj yy, niezależnie od tego, że yy, oczywiście ma też zdeklarowanych wrogów, no ale jest za to osobą wyrazistą. I czy i jak się to przełoży na wyniki lewicy, zobaczymy za czas jakiś. Profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wisła. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja również dziękuję. Reklama.